Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 44. Otoczony żołnierzami jechałem na wózku, przypatrując się ciekawie miastu przez trzy godziny. Tyle bowiem trwała podróż moja przez Moskwę. Nie opisuję ciekawości Moskwy, bo ich zwiedzić nie mogłem. Ulice, przez które przejeżdżałem, szerokie i puste. Budynki na nich nie odznaczały się ani wielkością, ani gustem. Domy drewniane, wymalowane, mają z daleka pozór murów. Wszędzie jednak czystość i porządek wzorowy. Kremlin widziałem tylko z daleka. Błyszczał się i puszył, jak wspaniałe, lecz grube pieścidełko. Między jego cerkwiami uśpieński sobor, wzięcia Najświętszej Panny Maryi, jest miejscem koronacji carów, a archangielski grobowcem dawniejszych carów. Słyszałem, iż wart jest uwagi podróżnych Sobor Michała z dzwonem zwanym Iwan Wielki Granitowy Pałac w którym są złożone regalie państwa i starożytne skarby Pałac Carski Senat, Arsenał Gmach Uniwersytetu Teatr Instytut Panien Pomniki Minina i Pożarskiego Wielkie Lazarety szpitale, garbarnie, fabryki, sukna, perkalików, materii jedwabnych, pałace starej arystokracji, która wpadłszy w niełaskę w Petersburgu, osiada w Moskwie i żyje tu zdala od dworu swobodniej i taniej. Opisanie tych wszystkich ciekawości zostawiam dla podróżnego, który nóg i rąk nie ma skrępowanych ja wzrok mam tylko wolny widziałem też tylko ogromne domy i wielkie podwórza cerkwie wymalowane, wypszczone bazary i sklepy z towarami europejskimi i azjatyckimi budynek zwany sucharowa basznia i łuk triumfalny zwany krasne wrota Moskwa jest ulubionym miastem carów i perłą caratu. Kupiectwo jej słynie z bogactwa, przepychu i zamiłowania starego obyczaju. Lecz i w tej klasie ludzi fraczek francuski wypycha długi stary ubiór, a obyczaj cudzy rozszerza się coraz bardziej. Moskwa nie jest już tyle, ile dawniej piękną przez swoją oryginalność i fizjonomią właściwie moskiewską. Typ ten coraz się bardziej w niej zaciera, europeizm wciska się zewsząd i Moskwa staje się coraz podobniejszą do miast europejskich. Dawniejszy charakter Moskwy przypominają pięciokopulaste cerkwie, zielone dachy, czerwone mury, malowane domy i poważni kupcy. Siedzieli oni lub stali przed sklepami i przypatrywali się z ciekawością więźniowi. Postacie te przypominały mi ustęp z wiersza Podróż do Syberii. Poeta tak wspomina Moskwę. Siadł zwoszczyk na przedzie, Koń dzwonkiem zadzwonił, Leciała kibitka, jakby ją wiatr gonił, I Moskwy szerokie mijałem ulice, Kacapy z brodami rozdziawiwszy gęby, To Polak, Buntowszczyk mruczeli przez zęby, I na mnie zgłupiałe zwracali źrenice. I tylko niekiedy dziewica z uboczy to na mnie nieśmiałe podnosiła oczy. To znowu je na dół spuszczała w milczeniu. I tak dalej. Dorożka pędzi po ulicy, a w niej siedzą dwie kobiety. Jedna w czarnej sukni, w chustce na głowie, stara i poważna kobieta, Druga w białym, jedwabnym kapeluszu, ubrana według żurnalu paryskiego, zapewne jej córka. Na widok mojego wózka zatrzymała dorożkę kupcowa i przywoławszy żołnierza dała dla mnie jałmużny pięćdziesiąt groszy i pojechała. Nie mogłem już więc zwrócić litościwej kobiecie pieniędzy. Oddałem je żołnierzowi. Kupcy moskiewscy są w ogóle bardzo litościwi. Jest tu zwyczaj obdarzania pieniędzmi aresztantów idących do Syberii. Przy rogatce, przez którą wjeżdża się na trakt kazański, stoi budynek etapowy. Gdym obok niego przejeżdżał, zajeżdżały dorożki, stały powozy i wielu ludzi wchodziło do etapu. Są to kupcy, którzy z dziećmi odwiedzają aresztantów i każdemu po kolei dają jałmużnę. Aresztant zbiera sobie takim sposobem znaczny zasiłek na drogę. Jeżeli partia aresztantów jest mała, każdemu dostanie się dwadzieścia trzydzieści rubli rosyjskich. Jeżeli zaś wielka, przypada na jednego w przeciągu przecięciu dziesięciu piętnastu. Co tydzień wychodzi do Syberii z Moskwy przynajmniej stu aresztantów, a wszyscy prócz pieniędzy obdarzeni są chlebem, mięsem, owocami, bułkami, które wiozą ze sobą na powózkach. Jest coś poważnego i rozczulającego w widoku tego miłosierdzia dla zbrodniarzy widoku kupców z żonami i dziećmi odwiedzających z hojną ręką tłumy z wygolonymi głowami w kajdanach prowadzone do Syberii przejechaliśmy przez rogatki i obok etapu na szosę, po której wózek mój szybciej się toczył, z tej strony okolica Moskwy także jest równa, pusta i bezbarwna Góry wroble worobiejskie, ciągnące się za miastem, okryte smutnym sosnowym borem, zamykają płaszczyznę, na której Moskwa stoi i przerywają głuchą jednostajność jej okolic. Jedziemy, a po drodze spotykamy domki zamiejskie, tu i owdzie rozrzucone. Ujechaliśmy jeszcze kilka wiorstw i już nie widzimy wielkiego grodu. Znikł przed wzrokiem naszym, lecz jeszcze dzwonami daje znać o sobie. Chłopi moskiewscy nie zachowują z taką ścisłością niedzieli, jak u nas, bo pomimo święta dzisiejszego pracują na polach i łąkach, we wsiach, przez które przejeżdżamy przed Szynkami zgromadziło się dużo chłopstwa. Daleko słychać piane śpiewy, a klątwy i wyzwiska jeszcze dalej. Klątwy i wyzwiska są w Moskwie bardzo powszechne. Połowa słów mowy Moskala jest klątwą. Nie tylko w gminie powszechne są klątwy, lecz nawet między ludźmi wyższego towarzystwa, szczególniej zaś w stosunkach i rozmowach z podwładnymi. W innych krajach klątwy słyszeć się dają w szczególnych razach gniewu, smutku, złości lub niepowodzenia. W ustach Moskala nawet pochlebstwo, słodka oraz i spokojna mowa jest klątwą zaprawiona. Obszerność, rozmaitość tych klątw jest nadzwyczajna. Leży ona w zwyczaju kobiety, a nawet dzieci rzucają słowami klątwy i brudnego wyzwiska, które rumienić muszą poczciwe uszy. Klątwy dowodzą brak moralności. Jakoż powszechność klątw w Moskwie odpowiada powszechnemu zepsuciu obyczajów. Niewierność w małżeństwach Wczesna strata niewinności napotyka się we wszystkich warstwach moskiewskich społeczeństwa. A nieuszanowanie rodziców, omijanie obowiązków i powinności publicznych i prywatnych, niedotrzymanie słowa, najrozliczniejsze przeniewierstwa, przywłaszczenie cudzej własności, obłuda, są prawie treścią obyczaju. Wieczorem Przyjechaliśmy do wsi. Nocowaliśmy w obszernej, drewnianej budowie więzienia etapowego. W kilka godzin po naszym przybyciu nadeszła partia aresztantów z Moskwy. Przeszło sto osób licząca. Nie złączono mnie z nimi. Skoro przybyli aresztanci, przekupki z jadłem, żołnierze z towarami, zebrali się na dziedzińcu więzienia. Aresztanci, obdarzeni w Moskwie znaczną jałmużną, kupowali tutaj czerwone koszule, manszestrowe spodnie, różne błyskotki, świecidełka i przysmaczki. Książki zaś nabożne, w które ich zaopatrzyło towarzystwo opieki nad więźniami, szły na sprzedaż. Wrzawa, hałas, wesołość, gra w karty, Ożywiła się bardzo. Ani na jednej twarzy nie widziałem smutku i tęsknoty. Obfita jałmużna wszelkie troski z serca wygnała. O świcie wyjechałem. Tamci zaś zostali na etapie. Po równej drodze prędko dojechaliśmy do miasta Bogorocka, położonego na równinie nad rzeką Klazmą. Bogorock jest małe miasteczko, słynie z fabryk jedwabnych i wełnianych, które już to w samym mieście, już w okolicy znajdują się. Gmachy fabryczne z wysokimi kominami, robotnicy w koszulach podobnych do francuskiej bluzy, nadają tutejszej okolicy charakter fabrycznej niemieckiej miejscowości. Jakoś i Niemców, tutaj, jak w całej Moskwie, mieszka. Znaczna liczba. Rękodzieła i przemysł fabryczny w Moskwie znacznie się w ostatnich czasach podniosły. Gubernie Moskiewska i Włodzimierska mają wiele fabryk bawełnianych, jedwabnych i wełnianych. Nie w jednej wsi spotyka podróżny gmachy fabryczne i lud przemysłowy. Protekcja rządu dla przemysłu i liczne zachęty przyniosły korzyść dla kraju. Dzisiaj już Moskwa ma swoje własne bawełniane, jedwabne wyroby, które chociaż w gatunku i we farbie ustępują zagranicznym, są jednak w powszechnym użyciu. W więzieniu bogorockiem w tłumie aresztantów był Pop. Człowiek młody, długie i ciemne włosy rozdzielone nad czołem spadały mu na ramiona. Wzrok miał spokojny, tęskny, ruch żwawy, poważna suknia kapłańska i przyzwoita moralna rozmowa jakże sprzeczne były z charakterem tego człowieka. Był to albowiem hulaka, a za złodziejstwo osadzony został w więzieniu. Dla Niepoprawnego Radia PL czytała Katarzyna